Te przyzwyczajenie paromiesięczne już chyba, że nagrywam podcasty w niedzielę, publikuję w poniedziałki, dzisiaj sobota. Mam nadzieję, że i w sobotę opublikuję dzisiejszy epizod, jeśli nie, no to jutro, niedziela. No ale wszystko jedno, cieszę się, że, że troszeczkę zmieniam te moje przyzwyczajenia. Dzisiaj podcast o samochodach. Może obiecywałem Wam w tamtym tygodniu, że więcej będzie o Detroit, ale... Widzę w moich starych e-mailach, że jest jeszcze kilka rzeczy, które chciałem nagrać, do których chciałbym się ustosunkować. Dostałem e-mail jakiś czas temu od Tomasza Dzwonkowskiego, przy okazji duże pozdrowienia Tomek. Tomek pisze między innymi, że w ostatniej audycji z North American International Auto Show, podobnie jak rok temu wspominasz o hydro, Hydrogen Cells, Tłumaczenie jest jeszcze prostsze niż się to wydaje, pisze Tomek. Otóż chodzi tu o ogniwa wodorowe, po prostu. Wodór łącząc się z tlenem z powietrza wyzwala sporą dawkę energii, a produktem ubocznym jest czysta woda, która wylatuje z rury wydechowej. Rozumiem, że długi pobyt za granicą powoduje stopniowe zanikanie języka ojczystego, to też nieśmiało pozwoliłem sobie wspomnieć o tym fakcie. Tomek, super, bardzo się cieszę, że, że napisałeś mi jak to nazywa się dokładnie po polsku zawsze staram się mówić w miarę dobrze po polsku, no ale, ale nie zawsze mi się to udaje także wielkie dzięki tłumaczenie rzeczywiście, Hydrogen Cells, czyli ogniwa wodorowe, no ale tak jak powiedziałem w tym podcaście właśnie, który nagrywaliśmy z Tomkiem no, tak na szybko do głowy nam to nie przychodziło, także bardzo dziękuję za podpowiedź poza tym Tomek pisze w swoim e-mailu ponadto mam też prośbę nie pamiętam, aby był jakiś podcast Polski Detroit o użytkowaniu samochodów w Stanach Zjednoczonych było o sieciach komórkowych, studiach, albo o samochodach nie pamiętam, a ciekawi mnie to, jak to jest w Ameryce. Mianowicie, jak to wygląda z popularnością silnika diesla, poszczególnych marek, wyrabianiem prawa jazdy, ubezpieczeniem najczęstszymi markami samochodów, wielkościami silnika, ograniczeniami prędkości, stanem, gru, stanem dróg i tak dalej, Można tak długo wymieniać słowem wszystko motoryzacji w Stanach Zjednoczonych. Eee... Tomek. Długi temat mi się wydaje, postaram się odpowiedzieć na te wszystkie Twoje pytania i myślę, że też niektórzy słuchacze mojego podcastu będą zainteresowani odpowiedziami, a także za sekundeczkę, po krótkiej przerwie zapraszam do słuchania. Podcast Polski Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki www.polskiedetroit.com No dobrze, czyli dzisiaj o samochodach, nie o samochodach z Detroit, ale w ogóle ogólnie o tym, co się dzieje na drogach amerykańskich. Trudno mi będzie oczywiście mówić o Florydzie, stanie Illinois, stanie Washington czy o Hawajach ale mogę opowiadać oczywiście o tym, co się dzieje w Michigan cóż, zacznijmy od samego początku co pyta Tomek, silniki diesla szczerze powiedziawszy, trudno mi jest powiedzieć wiem, że wśród Polaków mam wielu znajomych, którzy, którzy jeżdżą samochodami z silnikami diesla ale jak to wygląda wśród Amerykanów, naprawdę trudno mi jest powiedzieć nie mam zielonego pojęcia, nie wiem ile kosztuje Taki rodzaj benzyny czy, czy, czy, czy tego czegoś, co się leje do baku, żeby, żeby samochód z silnikiem diesla jeździł, także naprawdę trudno mi jest powiedzieć Poszczególne marki, no cóż, na, najprawdopodobniej no, najbardziej popularne są oczywiście amerykańskie samochody, czyli do niedawna te wielkie pickup trucks typu Ford F-150, F-250 Chevy Silverado 1500-2500 GMC do niedawna, dlatego, że no teraz wiadomo, no ceny benzyny nie są już tak konkurencyjne jak kiedyś, no ale generalnie amerykańskie samochody są bardzo, bardzo, bardzo popularne, bardzo rzadko w wypożyczalniach samochodów trafiają się samochody innych marek, zazwyczaj to są samochody amerykańskie, Amerykanie kupują amerykańskie samochody, chociaż coraz, coraz bardziej, no wiadomo, są te popularne też samochody japońskie, no ale tak jak jeździ się po drogach amerykańskich, no to bardzo często widzi się Polaków, Hindusów, Arabów w japońskich samochodach. Młodzi ludzie preferują... Może powiem tak, młodzi ludzie, którzy nie mają zbyt dużo pieniędzy, no to jeżdżą tym, na co ich stać, a jeśli już mogą się decydować, a są singlami, no to zazwyczaj są to jakieś śmieszne samochody typu Scion XB, albo Kia Soul, bądź Nissan Cube tego typu samochody jeśli nie mają pieniędzy, no to zazwyczaj to są jakieś Chevrolety stare, używane także jeśli chodzi o marki, no to tak jak mówię, no przede wszystkim amerykańskie i japońskie, w ogóle na drogach w Stanach nie ma Renault, nie ma Peugeotów, wiadomo nie ma Opli, no bo, bo, bo Opel, no to tylko chyba i wyłącznie w Europie Saturny, do niedawna ta marka była obecna na rynku amerykańskim rzeczywiście tam był Saturn Astra, czyli ten europejski Opel Astra. Teraz Saturn już niestety też jest wycofany. Na miejscu salonów sprzedaży samochodów Saturn będą już niedługo obecne Fiaty. Zresztą bardzo blisko miejsca, w którym mieszkam był kiedyś salon Saturna. Teraz już te wszystkie samochody są wyprzedawane i już pojawił się wielki baner z informacją, że niedługo pojawi się tutaj studio Fiata. I zresztą na myjni samochodowej, z której Korzystam niedaleko domu. Bardzo często właśnie już ten dealer Saturna przywozi swoje małe Fiaciki 500, także Fiaty niedługo już będą bardzo obecne na rynku tutaj amerykańskim, przynajmniej tak mi się wydaje. Mały samochodzik, no zresztą wiecie jak Fiat 500 wygląda, ale, ale no tutaj na drogach amerykańskich naprawdę jest to śmieszne, ja jeżdżę na co dzień Sion XB to jest samochód robiony przez Toyotę, moja dziewczyna jeździ Toyotą Corollą i, i w sumie to od zawsze mamy japońskie samochody no ja raz miałem tylko Forda Focusa i Hyundai Tiburona, w Europie nazywanego chyba Hyundai Coupe taki sportowy, dwudrzwiowy no ale to były jedyne samochody, które, które były nie japońskie, a tak no to mieliśmy Hondy i Toyoty a wśród Amerykanów, no cóż Toyota re reklamuje się w ten sposób że nasze samochody są, Toyota oczywiście w Stanach nasze samochody są niezawodne jeśli nie wierzycie, spytajcie kogoś, kto jeździ już Toyota ja uważam, że to jest najlepszy sposób na reklamy samochodu poinformowanie potencjalnego klienta, poproszenie go o to żeby rozmawiał z kimś, kto już jeździ tym samochodem ze znajomym, z matką, z dziadkiem z sąsiadem, czy, czy koleżanką z pracy no bo jednak tak zwana w cudzysłowie poczta pantoflowa naprawdę jest bardzo, bardzo skuteczną reklamą no i rzeczywiście, jeśli chodzi o Toyoty, w Stanach, moim zdaniem te samochody nie psują się mimo tych wszystkich tak zwanych recalls, czyli wezwań do salonów sprzedaży samochodów, by jakieś tam naprawy poczynić w tych samochodach Toyoty które, które widzieliśmy w 2008, 2009 czy tam nawet 2010 roku. Ale ja generalnie uważam, że rzeczywiście te samochody, tak żeby na co dzień nimi jeździć, to są dobre samochody. No wiadomo, obecne są też tutaj Audi, obecne są BMW, Mercedes, niemieckie samochody, Volkswageny bardzo popularne, ale, ale no najbardziej popularnymi markami na pewno są amerykańskie samochody, chociaż no, te samochody już coraz, coraz mniejsze. E, największymi, które teraz Amerykanie no tak w miarę, w miarę regularnie kupują, to są te crossovers, e, czyli połączenia tych osobowych z tymi e, dużymi. No i wiadomo, że nierozerwalnie nie, nie, nie z Ameryką związane są miniveny które, które zazwyczaj kupowane są przez rodziny albo przez rodziców, które się, którzy się właśnie spodziewają dzieci dobrze, wyrabianie prawa jazdy no cóż, jeśli chodzi o prawo jazdy prawo cały czas się zmienia przede wszystkim zmienia się dlatego ze względu na ludzi, którzy nie płacą alimentów wiem, brzmi dziwnie i na pewno zastanawiacie się co ja w ogóle mówię jeśli chodzi o prawo jazdy, co ma prawo jazdy do płacenia alimentów, ale już śpieszę z odpowiedzią żeby wyrobić prawo jazdy Trzeba podać numer swojego ubezpieczenia medycznego, przepraszam, nie medycznego, tylko społecznego, tak to się chyba po polsku nazywa, czyli numer, numer e, social security. E, każdy obywatel amerykański, każdy człowiek uprawniony do pracy w Stanach Zjednoczonych, e, czy prawie każdy człowiek e, i ludzie, którzy posiadają zielone karty, mają te numery social security. E, to jest odpowiednik polskiego PESEL-u, ale też e, bardziej może taki e, jest... Ta jego funkcja rozszerzona tutaj w Stanach, bo też i historia kredytowa z tym jest połączona i, i wiele, wiele innych rzeczy. I Amerykanie pomyśleli sobie, żeby walczyć z ludźmi, którzy nie płacą alimentów, a żeby zapobiegać temu, by tacy przestępcy uciekali z jednego stanu do drugiego i mieli łatwe życie, wprowadzili takie prawo, że trzeba podać swój numer, numer social security, by dostać prawo jazdy. I wtedy wiadomo, ten numer social security jest weryfikowany, czy w bazie, danych, w bazie danych, w federalnej bazie danych nie figuruje dany człowiek jako ten, który nie płaci alimentów. To jest sprawdzane, no jeśli nie, no to wtedy można mu oczywiście wydać prawo jazdy. No ale oprócz tego social security też trzeba przedstawić birth Certificate, czyli świadectwo urodzenia, jeśli ktoś jest naturalizowanym obywatelem Stanów Zjednoczonych bądź posiadaczem zielonej karty, no to wtedy wiadomo zieloną kartę paszport czy inne zamienne dokumenty. Czasami też w niektórych Stanach wymagane jest pokazanie swojego rachunku na przykład za energię za gaz czy, czy za wodę z miejsca, w którym się Mieszka tylko po to, żeby właśnie zweryfikować miejsce zamieszkania ale tak jak mówię, w każdym stanie jest inaczej w niektórych stanach nadal na przykład nielegalni imigranci mogą wyrabiać prawa jazdy tak jest między innymi na Hawajach w stanie Washington, w stanie Utah i z tego co wiem w, w Nowym Meksyku w stanie Nowym Meksyk ale w innych stanach już niestety tego nie można robić z tego co wiem, moi znajomi opowiadają mi o wręcz pielgrzymkach nielegalnych imigrantów z Chicago, którzy wyrabiają sobie prawa jazdy właśnie w Nowym Meksyku, tam jest najbliżej. No i wiadomo, że za każdego takiego człowieka, który zostaje przewieziony do Nowego Meksyku, żeby tam zrobić mu prawo jazdy, pobierana jest opłata około tysiąca dolarów. Nie wiem, czy to jest legalne, z tego, co mi się wydaje, same, sam przejazd z Chicago tam nie jest nielegalny, bo dlaczego miałby być, ale pobieranie pieniędzy od takich nieszczęśliwych no niestety chyba nie jest legalne. Eee, także jeśli chodzi o prawo jazdy, no to wiadomo, najpierw trzeba przedstawić te wszystkie dokumenty na stronie każdego tzw. Tak Secretary of State, czyli nie wiem, czy to nawet można przetłumaczyć jako sekretariat stanu, eee, znajdziecie informacje, w każdym stanie wygląda to troszeczkę inaczej, także musicie zawsze spojrzeć na stronę Secretary of State i wtedy już będzie wiadomo, jakie są wymagania no i cóż, taki delikwent człowiek, który chce prawo jazdy, no wiadomo musi mieć te, te wszystkie papiery idzie do Secretary of state, pokazuje kobieta bądź mężczyzna, który, który siedzi w okienku, czy tam za kontuarem, weryfikuje te wszystkie dane, później zdaje się test test teoretyczny, czyli siada się w odpowiednim wydzielonym miejscu właśnie w Secretary of State. Z tego, co pamiętam, kiedy ja zdawałem test na prawo jazdy, było 40 pytań, z których na chyba 10 można było nie odpowiedzieć, czyli można było 10 błędów popełnić. Wiem, naprawdę bardzo duży duża ta, ta, ta, ta możliwość popełniania błędów, no ale tak to właśnie wyglądało. No i z tego, co wiem, też te testy są w różnych językach, także jeśli nie mówicie po angielsku, to możecie test zdawać na przykład po polsku, po rosyjsku, po ukraińsku, czy w języku słahili, jeśli macie taką ochotę. No i oczywiście później po zdanym, te, po zdanym teście nikt was nie sprawdza, nie ogląda, nie patrzy, tak naprawdę nie chodzi między tymi ławkami, gdzie ludzie to zdają, no bo tak naprawdę jesteście nadal w tym pomieszczeniu, gdzie czekaliście w kolejce i gdzie reszta ludzi też na was patrzy ale uwierzcie mi na pewno ta kobieta która, która czy mężczyzna, która, e, który zlecił wam wykonanie tego testu na pewno was obserwuje także no nie można tak zżynać się e, w cudzysłowiu brzydko powiedziawszy na chama e, no i później kiedy ten test się zda kobieta czy facet e, sprawdzają to dopuszczają was wtedy do tego żebyście mogli 30 dni jeździć na tymczasowym prawie jazdy z osobą, która ma już prawo jazdy. Czyli wygląda to w ten sposób, że możecie jeździć samochodem, E, oczywiście macie papierek bez zdjęcia, ale z Waszym nazwiskiem, e, czyli takie tymczasowe 30-dniowe prawo jazdy. Musicie mieć oczywiście ze sobą jakąś, jakiś dokument stwierdzający Waszą tożsamość i obok musi siedzieć osoba, która ma już prawo jazdy. Czyli zazwyczaj jakiś rodzic, ojciec, mama, e, sąsiad e, bądź kolega, e, No ale macie 30 dni na to, żeby po prostu pojeździć sobie z kimś, po mieście. Może to być instruktor szkoły nauki jazdy, ale to może być też ktoś znajomy. Ja to oczywiście mówię na podstawie tego, kiedy ja robiłem prawo jazdy 10 lat temu. Teraz może się to troszeczkę zmieniło, ale kiedyś tak to wyglądało. I te 30-stodniowe, tymczasowe prawo jazdy jest tylko i wyłącznie dla osób, które nigdy wcześniej nie miały prawo jazdy. Jeśli mieliście na przykład prawo jazdy w Polsce i przedstawicie je przy zdawaniu egzaminu teoretycznego, wtedy od razu jest nie musicie zdawać tych, nie musicie czekać tych 30 dni, żeby sobie pojeździć samochodem, możecie od razu poprosić o egzamin praktyczny. I sekretary of state, co ciekawe, nie przeprowadza egzaminów praktycznych, tylko jest, są szkoły nauki jazdy i tam w każdej szkole jest facet uprawniony do tego, żeby podpisać Wam papier, że rzeczywiście zdaliście test praktyczny. Ja po 30 dniach jazdy ze znajomymi mogłem pójść na test praktyczny no i wygląda to tak, że trzeba się przejechać troszeczkę po mieście, troszeczkę po autostradzie. Później taki, taki instruktor, egzaminator bierze też na plac manewrowy i to jest na zasadzie takiej, że no wiadomo, trzeba zrobić kopertę, troszeczkę coś tam po łuku przejechać, zatrzymać się przy linii, nic wielkiego, nic stresującego no i tak jak mówię, możecie nawet wziąć jeśli nie mówicie w żadnym innym języku możecie wziąć polskiego instruktora, egzaminatora z prywatnej szkoły nauki jazdy i wtedy z nim jeździć z jednej strony to jest na pewno fajne bo mało stresujące, ale z drugiej strony moi znajomi, którzy mieszkają w polskiej dzielnicy tutaj w Detroit, w Hamtramck, bardzo się skarżą że duża grupa ludzi która mieszka właśnie w Hamtramck, a przyjechała z Bangladeszu czy z Jemenu że oni najprawdopodobniej nie zdają w ogóle prawa nie zdają w ogóle egzaminów e, praktycznych a jeśli już no to po znajomości tylko podpisuje im egzaminator papier za, za, za jakieś pieniądze za jakąś łapówkę i wtedy oni dostają prawa jazdy jak jest, nie wiem, nie sądzę, żeby tak było no ale słyszałam takie opowieści ale nie bierzcie tego za pewnik czyli już po zdanym tym praktycznym egzaminie egzaminator wystawia wam dokument i z tym do sekretary of state wtedy oczywiście pani bądź pan gratulują stawiają was przy niebieskiej Ścianie bądź jakimś materiałem rozciągniętym na ścianie niebieskim każą wam się uśmiechnąć, robią zdjęcie podpisujecie jeszcze odpowiedni dokument i po bardzo krótkim czasie dostajecie swoje prawo jazdy pocztą. Nikt Wam nie daje tego prawa jazdy w Secretary of State nikt nie każe Wam tego odbierać i zawsze prawo jazdy dostaje się pocztą. Jest to mały plastikowy kartonik ze zdjęciem z datą urodzenia z datą do kiedy prawo jazdy jest ważne imię, nazwisko, adres wysokość nie wysokość, tylko wzrost, tak się mówi po polsku. Waga, z tego co pamiętam, kolor oczu, podpis. No i z tyłu można napisać jakimś niezmywalnym flamastrem, czy chce się być dawcą organów, gdyby, gdyby w przypadku śmierci e, e, tam od razu na prawo jazdy można sobie to wypisać. No i z tym znajduje się też pasek e, magnetyczny do czytania tych podstawowych informacji. E, także tak to wygląda e, i prawo jazdy jest e, oczywiście kwadratowe. to jest taka karta wielkości e, karty kredytowej i jest to e, wszystko w orientacji no właśnie poziomej, czyli tej e, e, takiej, takiej zwykłej, a ale, ale dla ludzi, którzy są poniżej 21 roku życia i mają prawo jazdy w stanie Michigan, wtedy to prawo jazdy jest, jest napisane, że to jest tylko dla osób, które mają poniżej 21 życia i wtedy nie jest poziomo, tylko pionowo. I cóż, no prawo jazdy w Stanach, to tak wygląda jak, jak, jak z dowodem osobistym w Polsce, no wszyscy mają prawo jazdy, czy prawie wszyscy mają prawo jazdy i posługują się tym jak dowodem osobistym, także jeśli masz prawo jazdy, nie musisz nosić żadnego dowodu, żadnej karty identyfikacyjnej, a jeśli nie masz prawa jazdy, no to właśnie wyrabia się tak zwaną kartę ID card i, i wtedy to jest taka karta identyfikacyjna. Wygląda jak prawo jazdy, no tylko wiadomo, że wtedy nie można na tym posługując się tym jeździć samochodem, no ale to też działa w ten sposób, że kupując na przykład papierosy, alkohol, wchodząc do klubu, można się w ten sposób wlegitymować, że ma się już skończony 21 lat, bo właśnie w Michigan, w stanie Michigan, alkohol jest sprzedawany dla ludzi tylko i wyłącznie powyżej 21 roku życia. Oczywiście te wszystkie informacje są tylko i wyłącznie na podstawie tego, co się dzieje w Michigan. W innych stanach jest inaczej, mogą być inne wymagania. Może to inaczej wyglądać, ale w Michigan, jeśli chodzi o prawo jazdy, tak to wygląda. Dobrze, co dalej Tomek pisze? Ubezpieczenia. No cóż, <gryw> dzisiaj naprawdę chyba bardzo długo będę mówił. Ubezpieczenia samochodów. W Michigan też jest dziwne prawo, które też cały czas się zmienia a propos ubezpieczeń. Można mieć ubezpieczenie na samochód w tak zwaną jedną stronę albo mieć ubezpieczenie na samochód w dwie strony. W jedną stronę wygląda to tak, że jeśli spowodujecie jakiś wypadek, komuś coś się stanie, no to wtedy wasze ubezpieczenie pokryje koszty ubezpieczenie, ale nie pokryje zniszczeń waszego samochodu albo nawet no nie wiem, kosztów związanych z waszym zdrowiem. Ubezpieczenie w obie strony, czyli bez względu na to, czy wy jesteście sprawcą wypadku, czy ktoś w was uderzył, wtedy Ubezpieczenie zwraca, pokrywa wszystkie koszty, czyli, czyli to, co rozbiliście, czyjeś czy, czyjś samochód, ale też oddaje Wam pieniądze za Wasz samochód. No i tak samo tak, tak to wygląda przy kradzieży, czyli jeśli macie ubezpieczenie w jedną stronę, a samochód zostanie Wam skradziony, wtedy ubezpieczenie nic Wam nie oddaje. Jeśli macie w dwie strony, no to wtedy wiadomo, pokrywa te, te szkody. Minusem jest to, że często by obniżyć koszt ubezpieczenia samochodu, agenci ubezpieczeniowi oferują tzw. zwany deductible i wtedy namawiają Was na to, żeby na przykład 500 dolarów albo 1000 dolarów tzw. zwanego deductible wziąć sobie z ubezpieczeniem. Jak to wygląda? W ten sposób, że na przykład rozbijecie samochód, macie ubezpieczenie w obie strony i deductible 1000 dolarów, czyli ubezpieczenie pokryje Wam koszty naprawy, ale wszystkie koszty powyżej 1000 dolarów. Jeśli ktoś wam tylko wybił szybę, która kosztuje wymiana kosztuje 500 dolarów, wtedy ubezpieczenie nie pokryje, dlatego że to jest poniżej 1000 dolarów, czyli za pierwszy 1000 dolarów zniszczeń macie, musicie wy sami ze swojej kieszeni zapłacić, resztę płaci ubezpieczenie czyli to jest deductible 1000 dolarów czy 500 dolarów no i oczywiście no też, no tutaj to, to są bardzo dużo jest ubezpieczeń związanych ze zdrowiem znaczy mówię o, o ubezpieczeniach samochodowych, ale też, które jakie rzeczy można dodać do tego ubezpieczenia czyli koszty leczenia kogoś, kogo potrąciliście albo koszty leczenia wasze albo wszystkich pasażerów w samochodzie także opcji jest bardzo, bardzo dużo E, coraz częściej można oczywiście nabyć to ubezpieczenie przez internet. E, jak to w ogóle wygląda przy kupnie samochodu? No, e, bardzo często, kiedy kupuje się samochód u dealera, no to dealer już wszystko załatwia. E, u dealera, czyli, czyli u sprzedawcy samochodów. E, chociaż chyba w Polsce też się mówi na sprzedawcy samochodów, dealerów dealerzy. E, nie wiem, mam po prostu dzisiaj mętli w głowie jeśli chodzi o polskie, amerykańskie zwroty, no ale, ale dealer to jest też i polska, polska nazwa na człowieka handlującego samochodami, nieważne e, także jeśli macie swojego ubezpieczyciela, agenta ubezpieczeniowego e, kupujecie samochód u dealera, dajecie tylko dane dealerowi swojego agenta, oni już ze sobą współpracują i wy odbieracie samochód od dealera, już ubezpieczony, już z e, e, naklejką odpowiednią na no, tablicę rejestracyjną, z tablicą rejestracyjną także wszystko już macie gotowe i bardzo często jest tak, że nawet jak wchodzicie do dilera mówicie, ok, chcę ten samochód to po dwóch czy trzech godzinach wychodzicie, wyjeżdżacie tym samochodem, już, z, prawem, już właśnie z ubezpieczeniem i już z rejestracją ze wszystkim, wszystkie papiery załatwione w Polsce z tego co słyszałam no niestety tak nie ma a jeśli kupujecie od kogoś samochód, no to też dzwonicie do swojego agenta ubezpieczeniowego, no i on wam pomaga we wszystkim nawet jeśli to tak wygląda, że prosicie go o to, żeby wam wysłał jak najszybciej potwierdzenie ubezpieczenia samochodu, czyli małą karteczkę, którą w samochodzie musicie wozić to nawet czasami zdarza się tak, że nie musicie zapłacić za to ubezpieczenie, tylko dzwonicie on wam coś takiego wystawia i dopiero przyjeżdżacie do niego samochodem i, i płacicie za ubezpieczenie on to wysyła wam albo e-mailem, albo przez fax, także to jest na pewno bardzo dobre i bardzo szybko to wszystko działa i cóż, no za ubezpieczenie można płacić gotówką jeździć do agenta, płacić mu za to można płacić przez internet, można wysyłać czek 10 tysięcy różnych opcji no i rzeczywiście tych firm jest bardzo dużo bardzo różne oferty są droższe ubezpieczenia, które też oferują jakoś tam darmową pomoc drogową, czy dowożenie nie wiem, benzyny do, do samochodu, któremu zabrakło, ale są też i bardzo tanie ubezpieczenia, które są tylko i wyłącznie w internecie, żadnych agentów są tanie, ale jeśli chodzi o jakość, nie mam zielonego pojęcia. Na plusem na pewno wielkim, wielkim jest to, że, że, że wszystko, jeśli chodzi w ogóle o samochody, już nawet nie o same ubezpieczenia, ale to jest dokładnie to, co powiedziałam parę minut temu, czyli, że jeśli chodzicie do dilera, chcecie kupić samochód w salonie, wchodzicie, wybieracie i później już następne w, nas w ciągu 2-3 godzin wyjeżdżacie samochodem. Nie musicie, nie wiadomo jak długo czekać, no chyba, że chcecie kupić Chevroleta Volta, na które są, na które są zapisy i musicie czekać, no to wtedy wiadomo. Ale jeśli samochód jest w salonie i chcecie akurat ten samochód, nie ma problemu, żeby po kilku godzinach tym samochodem już z parkingu wyjechać. Co dalej? Najczęstsze marki samochodów, tak jak powiedziałem na początku, Toyota i amerykańskie, Honda wielkości silnika. Coraz częściej spotyka się samochody poniżej 1,8 mój Sion z tego co wiem ma chyba 1.5 i rzeczywiście jest bardzo, bardzo wydajny swego czasu z lotniska w Chicago, Zohair tutaj do mnie do domu na przedmieścia Detroit dojechałem na jednym baku to jest około 300 mil 450 km, także naprawdę myślę, że samochód jest ten mój wydajny jeśli chodzi o spalanie no i te silniczki no moim zdaniem no na pewno nie są tak małe jak w Europie 600 600 czego? 600, 600 mililitrów sześciannych? Jak to się mówi po polsku? No nie wiem, wszystko jedno. Wiecie o co mi chodzi, 0,6. To chyba maluch kiedyś tak miał, czy 0,665. E, także są takie chyba małe jeszcze silniki gdzieś w Polsce. E, Tutaj, no Fiat 500 teraz będzie niedługo pojawiał się na ulicach Stanów. No są Siony, XB, są Kia Soul. To, to są na pewno małe silniczki. No przeciętnie samochód ma od 1.8 do 2.5 Także to są, to taki zwykły samochód, sedan osobowy, no to takie ma właśnie pojemności silnika. No już nie mówię o tych wielkich trokach, czy o jakichś wielkich wypasionych bęwicach, które mają po 5 czy nawet 6 litrów to są wiadomo duże samochody i duże silniki kiedyś jeszcze zanim był kryzys naftowy w 70 latach w Stanach, no to wtedy wcześniej budowano, no, budowano samochody z wielkimi silnikami i rzeczywiście nikt nie patrzył jaka jest pojemność, aby ten samochód dobrze wyglądał, szybko jeździł i żeby było dużo miejsca przy silniku dla mechaników, żeby mogli w jakiś sposób włożyć tam ręce i w, w, w, w razie problemów to wszystko reperować, teraz no niestety te silniczki mniejsze, no, ale wiadomo ich benzyna e, droższa, z tego co pamiętam jak przyjechałem do Stanów e, galon benzyny, czyli 3 prawie 4 litry benzyny kosztował 1,80$ e, dzisiaj e, zalewałem e, samochód ten mniejszy, to e, zapłaciłem chyba za e, za benzynę 30, chyba 5 dolarów a tam jest 12-galonowy zbiornik, także e, troszeczkę więcej niż 3 dolary za galon dzisiaj e, jeśli chodzi właśnie o benzynę e, także silniki, no wiadomo wielkie, no ale są też ludzie, którzy się w ogóle nie przejmują tym, jak mają wielkie samochody no byłem ostatnio na meczu Detroit Pistons jeden z głównych e, jeden z najbardziej popularnych zawodników do niedawna w lidze NBA Ben Wallace czyli Center Detroit Pistons jeździ wielkim Fordem 650 to jest po prostu monstrum, to nie jest samochód to jest monstrum na bazie tego samochodu małe straże pożarne są budowane, także możecie sobie wyobrazić jak ten samochód wygląda Dobrze, Tomek dalej w swoim mailu pisze ograniczenia prędkości. No cóż, szczerze powiedziawszy, z tego co pamiętam z Polski, no to były jakieś zasady, że w terenie zabudowanym jedzie się tyle, w terenie niezabudowanym tyle, a po mieście jeździ się tyle i tyle tutaj powiem szczerze, że nie wiem jak się jeździ, nie znam tych zasad i nie sądzę, żeby te zasady były no może są jakoś określone, ale i tak, i tak się nikt tym nie przejmuje, po prostu trzeba patrzeć na znaki, no i zgodnie z tym co jest napisane, no napisane na znakach, no to tak się stosować generalnie po mieście na przedmieściach jeździ się z prędkością 45 mil na godzinę w mieście już tak naprawdę, na przykład w centrum Detroit, z tego co pamiętam jest chyba 30 czy 35 po autostradach w Michigan jest chyba maksymalnie 70 mil na godzinę w niektórych momentach na 94, czyli na tej autostradzie tutaj biegnącej wschodem Detroit i przez, przez same downtown to tam jedzie się 55, no ale tam naprawdę jest niebezpiecznie ale generalnie na autostradach 70 bardzo zawsze mnie denerwuje, kiedy jadę do Chicago to, że gdy jadę przez Michigan 70 na godzinę później wjeżdżam do Indiany, gdzie jest ograniczenie do 55, no i w Chicago w Illinois też 55 także no niezbyt dobrze, no ale w Michigan tak jak mówię 70 i to jest na pewno fajne dla nas wszystkich tutaj szybko jeżdżących stan druk, no cóż, stan Druk w Detroit w mieście Detroit jest o wiele gorszy niż każda droga którą codziennie dojeżdżacie do pracy czy do szkoły w Polsce oczywiście mówię to do tych wszystkich, którzy mieszkają w Polsce tak, nie przesłyszeliście się, naprawdę drogi w Detroit są straszne, w mieście Detroit. Jeśli chodzi o przedmieścia, jest lepiej, ale z drugiej strony, tak jak teraz, po śnieżycach, po e, długiej i mroźnej zimie jest pełno dziur. E, lokalna gazeta Detroit Free Press, tak samo jak inne telewizje, które tutaj są lokalnie w, w naszej części stanu Michigan, co roku po zimie e, robią konkursy na największą dziurę w jezdni, no i rzeczywiście no, co roku te, te dziury są chyba większe i większe e, oczywiście drogowcy starają się łatać te dziury na zasadzie takiej, że jedzie pomarańczowy wielki samochód z rozgrzanym asfaltem no i jedzie, idzie za tym samochodem jakiś pan z łopatą i rozrzuca ten asfalt, wrzuca do tych e, dziurnik. To oczywiście nie zabezpiecza tego, samochody zaraz w to wjeżdżają e, także mniej więcej tak to wygląda wygląda, no ale z drugiej strony już kiedy tylko jest troszeczkę cieplej w kwietniu, w maju, no to już drogowcy rozstawiają swoje zabawki i powolutku, powolutku zaczynają te drogi lepiej reperować, wycinają dziury albo w ogóle zamykają drogę i, i łatają, także taka doraźna szybka doraźne takie szybkie naprawy, no to naprawdę źle wyglądają ale z drugiej strony później to się wszystko łata ale generalnie no drogi naprawdę są złe teraz ostatnio od dwóch czy trzech lat, od dwóch lat z pieniędzy, które zafundował prezydent Obama są realizowane projekty na terenie metropolii Detroit. Rzeczywiście dosyć dużo autostrad zostało zamkniętych w części i przebudowanych. Między innymi M59 biegnąca tutaj na północ, na północ metropolii. Połączenie autostrady 696 i autostrady 94. Tam też te ślimaki pozamykano i, i zmieniono nawet zwiększono liczbę pasów i, i e, przeprowadzono remont. Także naprawdę widać, że coś robią. E, ale jeśli chodzi o, o ulice, no niestety, mimo tego, że są wielkie odległości, mimo tego, że jest bardzo dużo miejsca, no to nadal te drogi e, nie są na pewno takie, jakby wszyscy w Polsce myśleli, że w Ameryce e, tak, a nie inaczej powinny wyglądać drogi. Natomiast na przykład na Florydzie. E, ja bardzo lubię jeździć na Florydzie samochodem dlatego, że wiadomo, tam nie ma żadnej zimy takiej mroźnej przynajmniej no na, na, na południu Florydy i te drogi, no jeździ się jak po maśle, także nawet jeśli macie naprawdę nisko zawieszony samochód, ja nie mam to możecie jeździć tymi drogami, naprawdę nie ma żadnych dziur jest po prostu pięknie, cieplutko i, i aż miło się jeździ no dobrze, to chyba tyle, co, co, co miałem powiedzieć Tomkowi co, czy coś jeszcze a propos samochodów, no nie wiem sprzedawanie samochodów może generalnie można kupić sobie w jakimkolwiek sklepie z samochodami, w jakimkolwiek sklepie motoryzacyjnym można kupić sobie taką standardową naklejkę na samochód z napisem for sale czyli na sprzedaż i tam wypełnić to swoim numerem telefonu rocznikiem samochodu nazwą i, i i ceną, e, i postawić go gdziekolwiek, żeby ludzie oglądali. Ale moim zdaniem lepszym sposobem na sprzedaż samochodu jest Craigslist. Ja ostatni swój samochód właśnie w ten sposób sprzedałem. E, albo Autotrader e, pod adresem autotrader.com i tam jest bardzo dużo ofert, jeśli chodzi o samochody. E, I rzeczywiście, no, każdy samochód w Stanach znajdzie kupca, e, każdy samochód w Stanach można kupić nawet jeśli to jest Renault albo Peugeot i, i, i no nigdy jeszcze nie widziałem przez 10 lat tych samochodów tutaj na ulicach, ale to nie znaczy to, że tego, że nie ma tych samochodów w Chicago, z tego co wiem jest kilka maluchów polskich ale tak jak mówię jeśli chcecie sprzedać samochód, bądź kupić samochód w Stanach, no to przede wszystkim Craigslist może Ebay ale też i Auto Trader to są najlepsze miejsca, żeby sprzedać. No i jak wygląda w ogóle sprzedaż? No daje się ogłoszenie, dzwonią ludzie, umawiacie się na cenę, człowiek przyjeżdża, ogląda. Często praktykowanym jest to, że po prostu no, daje się człowiekowi kluczyki, niech ten człowiek się przejedzie tym samochodem może go zabrać do jakiegoś warsztatu żeby go obejrzeć sobie od spodu no i później czy się spotykacie u człowieka w domu, czy u siebie w domu czy chociażby w jakiejkolwiek kafejce Starbucks, czy, czy Dunkin Donuts i wtedy przy sprzedaży, no wiadomo, jedna osoba przynosi pieniądze, druga osoba przynosi tak zwany title, czyli tytuł w tłumaczeniu na polskie, czyli akt własności samochodu, ten akt własności jest wystawiany przez Secretary of state i jest tam miejsce do wpisania przy sprzedaży. Oczywiście tam są dane samochodu, VIN number, czyli numer identyfikacyjny samochodu. Każdy samochód ma inny bez względu na markę, ale każdy samochód w Stanach ma właśnie ten VIN number. Adres właściciela wpisany jest też przebieg samochodu przy kupnie. Przepraszam. No i później jest też miejsce, żeby wpisać Actual mileage, czyli przebieg samochodu w danym momencie, wpisuje się dokładnie to, co widzicie na liczniku, wpisuje się datę, podpisuje się, wpisuje się z tego, co pamiętam, dane kupującego, kupujący też się podpisuje pieniądze z ręki do ręki akt własności samochodu dla kupującego odkręca się swoje license plate, czyli tablicę rejestracyjną i ten człowiek, który kupuje no i to wszystko, i ten człowiek, który kupuje później musi dojechać, wiadomo, do domu następnego dnia idzie do Secretary of State z tym tytułem własności tytuł własności jest mu zabierany, wystawiany jest mu tylko i wyłącznie taki tymczasowy, nadawany jest mu, daje mu się, daje mu Secretary of state właśnie blachę, czyli license plate, cały czas mi brakuje tego słowa tablicę rejestracyjną naklejkę na tablicę rejestracyjną no i wiadomo ten człowiek później na parkingu przy sekretariatu state przykręca to sobie jeśli oczywiście tak to chce załatwić żeby od razu mieć właśnie tablicę rejestracyjną a jeśli nie, no to może to w ten sposób załatwić że wysyła się jeśli na przykład kupuje się samochód od dealera albo od człowieka, który na przykład naprawia rozbite samochody, to wtedy on sam daje taką naklejkę, taki kawałek papieru, który przyczepia się z tyłu samochodu przy szybie tak zwaną taką, taką tymczasową rejestracyjną tablicę, chociaż to nie jest tablica no i wtedy te wszystkie dokumenty są przerabiane właśnie, przetwarzane przez sekretary of state i of state po jakimś czasie przy już nowy tytuł własności z nazwiskiem nabywcy z tym właśnie przebiegiem, który został wpisany przy sprzedaży także tak to wygląda no i jeszcze myślę, że warto wspomnieć jest o tym, że są różne rodzaje aktów własności mówimy oczywiście o samochodach osobowych w Michigan mówi się o tym zielone title pomarańczowe title albo scrap title czyli zielone to jest dla samochodów normalnych Pomarańczowe, pomarańczowy akt własności jest w kolorze pomarańczowym i od razu mówi o tym że samochód był rozbity scrap to jest samochód, który nie ma prawa być dopuszczony do ruchu, czyli był naprawdę bardzo, bardzo uszkodzony jeśli chodzi o to przy na przykład kupowaniu samochodu jeśli chcecie sprawdzić czy samochód jaką miał historię, ile razy był rozbity, kto był właścicielem, czy nie był zalany. Możecie skorzystać z usług strony Carfax, c -A -R fax.com i wtedy za niewielką opłatą, bodajże to jest 20 dolarów, możecie wpisać VIN number, czyli właśnie ten numer identyfikacyjny samochodu i system da Wam informację, kto był posiadaczem, czy to była osoba prywatna, czy firma, czy były jakieś wypadki, czy był na przykład przestawiany, cofany licznik mil, Także na pewno to jest warto takie coś sobie wykupić przed kupnem jakiegokolwiek samochodu, żeby być pewnym, że się nie trafiło na przysłowiową minę. No dobrze, Tomek jeszcze raz pozdrowienia, dzięki wielkie za Twój e-mail, bardzo dziękuję za, za, za informacje dotyczące właśnie samochodów na North American International Auto Show ja już się z Wami chyba będę żegnał mam nadzieję, że nie zasypało Was tak jak mnie teraz zasypuje, po prostu w środę miała być wielka nawałnica śnieżna, no, spadło tylko chyba 10 cali śniegu, no, ale dzisiaj w sobotę od soboty do czwartku ma padać śnieg no i rzeczywiście teraz wychodziłem przed garaż e, i jest strasznie, mam nadzieję, że jak teraz skończę nagrywać podcast nie będzie już tak strasznie e, także nic, ja już się z wami żegnam a jeszcze na sam koniec muzyka, której jeszcze nigdy nie grałem w moim podcaście, tak zwany hard trance e, to, jest, e, to jest oczywiście rodzaj tej muzyki e, nie mam zielonego pojęcia, nigdy tego nie słuchałem, nigdy przy tym się nie bawiłem ale to nie znaczy to, że mam tego nie grać tym bardziej, że od jednego z ludzi którzy, którzy zajmowali się produkcją kawałka, który za chwileczkę usłyszeliście usłyszycie, dostałem pozwolenie na to, by móc zagrać Fabian Kempe dzięki wielkie kawałek nazywa się Chase Me grupa Ultraform, się minut fajnej muzy. Zapraszam do słuchania. Czekam w następnym tygodniu z nowym epizodem polskiego Detroit. Trzymajcie się. Na razie. Hej.